Wysokich Lotów, czyli audycja o lotnictwie. Tomasz Słodki, witam Państwa. Marek Szufa jest moim gościem. Witam Pana. Na zakończenie naszych kilkutygodniowych spotkań chciałbym, żebyśmy porozmawiali o bezpieczeństwie. Ostatnio wiele mediów cały czas podnosi krzyk, że samoloty spadają po tym, co się stało z Airbusami. Także po tym, co się stało w Krakowie z małą awionetką. Wszyscy mówią, że samoloty nie są wcale takie bezpieczne, jak się o tym mówi. I wcale tak nie jest. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy złamali ten stereotyp i powiedzieli wszystkim, którzy nas słuchają, że samoloty są bezpiecznym środkiem transportu, a to media podnoszą krzyk właśnie w takich sytuacjach, kiedy jakiś samolot spadnie. Rzeczywiście jest dokładnie tak, jak pan powiedział. Jest po prostu tak, że no, czy ktoś tego chce, czy nie chce, cokolwiek media powiedzą, czy nie powiedzą, to statystyki przede wszystkim dają nam pogląd na sytuację, prawda? A statystyki mówią jasnoznacznie jasno, że lotnictwo, latanie jest najbezpieczniejsze środkiem przemieszczania się człowieka. Biorąc pod uwagę ilość latających samolotów, ilość przewiezionych pasażerów i ilość katastrof związanych z tym śmierci jest po prostu nieporównywalnie mniejsza niż choćby nawet chodzenie pieszo. Chodzenie pieszo po chodniku jest bardziej niebezpieczne niż latanie samolotem. A poza tym powinniśmy pamiętać też o tym, że samolot zanim wystartuje jest szczegółowo sprawdzany. To mówił Pan na początku naszych spotkań, że nie tylko mechanik sprawdza samolot, później Pan też robi obchód tego samolotu, żeby sprawdzić czy wszystko jest ok i tak naprawdę procedury są bardzo szczegółowe, jeśli chodzi o sprawdzanie samolotów. Procedury w lotnictwie w ogóle, bo to nieważne jaki to jest rodzaj lotnictwa, czy to jest komunikacyjne, czy wojskowe, czy sanitarne, czy sportowe lotnictwo nawet. Każdy rodzaj lotnictwa jest najbardziej obwarowany przepisami, instrukcjami, najróżniejszymi dokumentami, które zanim samolot się oderwie, musi, muszą zostać spełnione, no, takie ilości warunków, które umożliwią ten lot, że naprawdę ten samolot zawsze jest do, doprowadzany do perfekcji i samolot, i ta załoga. Nie ma to miejsca nigdzie, ani w komunikacji miejskiej, ani, ani w no nie wiem, w pociągach, w łodziach podwodnych, czy myślę nawet w statkach nie jest to tak skomplikowane, jak właśnie w lotnictwie. Lotnictwo jest najbardziej obwarowane najróżniejszymi właśnie ograniczeniami związanymi z bezpieczeństwem, prawda? Poza no. tym piloci są też szkoleni na wypadek różnych y, awarii, różnych zachowań, czyli jakby te wszystkie rzeczy, czy te wszystkie sytuacje są zawsze wcześniej przewidziane, żeby... Oczywiście. My jesteśmy, my jesteśmy kontrolowani i pod względem fachowości, i pod względem zdrowia. Ja jestem co pół roku poddawany badaniom lekarskim. Co roku muszę zdawać całe mnóstwo egzaminów i teoretycznych, i praktycznych. Praktyczny egzamin zdaję dwa razy w roku. Co pół roku, co sześć miesięcy muszę pojechać na symulator i przed inspektorem zdać egzamin ze swoich umiejętności, sprawdzić, czy ja te umiejętności dalej posiadam, które roku wcześniej miałem. Więc to naprawdę, tak jak powiedziałem, to są, to jest jeden, to są jedne z tych elementów, o których wcześniej powiedziałem, że jest to lotnictwo tak mocno kontrolowane i pod tak dużym nadzorem. I rzeczywiście tak jest. Żadna inna dziedzina ludzkiej działalności nie jest tak restrykcyjna jak właśnie lotnictwo. To, co Pan powiedział, że media rozdmuchują każdą z takich sytuacji, bo, bo to raz, jest temat, prawda, bo to jest coś nietypowego. Latanie nie należy do dziedzin życia człowieka, a raczej ptaków. W związku z czym jest, jak gdyby przez swoją nietypowość, jak się cokolwiek dzieje, to już jest fajny temat na to, żeby to rozdmuchać, a z kolei, umówmy się, no jest widowiskowe, prawda, taka katastrofa samolotu, no to ludzie, pomimo, że się boją śmierci, boją się, powiedzmy, krwi czy kalectwa, to jednak coś z taką przekorą w człowieku jest takiej przekory trochę, że, że lubi to oglądać, prawda, i patrzeć, zwłaszcza kiedy nie dotyczy to jego samego. I stąd, jak gdyby, takie zainteresowanie tymi katastrofami lotniczymi i, i podnoszenia ich na forum czy gazet, czy telewizji, czy radia, żeby pokazać, że on znowu się rozbił samolot czy rozbiła się awionetka. Rozbijają się, ale to jest nieporównywalnie mniej niż, mówię, rozbitych samochodów na drogach, czy, czy przejechanych ludzi, którzy stali na przystanku autobusowym i wjeżdża w nich samochód rozpędzony, pijany kierowca, powoduje ich śmierć, prawda? To o tym się tak nie pisze. Napisze się gdzieś malutkie anotacje w gazecie i to wszystko. Tak. A dane S mówią same za siebie, dokładnie. że wypadków lotniczych jest najmniej. A pan miał jakąś ryzykowną sytuację w trakcie swojego i przygody z lataniem? No trudno to powiedzieć, że, że miałem jakąś ryzykowną sytuację, dlatego że tak jak wcześniej, jak pan powiedział, raz, że jesteśmy zawodowo przygotowani do tego, co robimy, dwa, sprzęt jest przygotowany, sprawdzony, w związku z czym, no, każda z takich sytuacji kiedyś gdzieś tam jest omawiana, jest przewidziana i, i w związku z tym ja z zasobów swojej gdzieś tam wiedzy i doświadczenia potrafię w odpowiednim momencie wydobyć to, co potrzeba i w danej sytuacji się zachować i postąpić tak, żeby to było bezpiecznie. Ja mówię zawsze, że najlepszą wykładnią tego, czy to jest bezpieczne, czy nie, to jest to, że ja już latam w tej chwili od 69 roku, czyli 40 lat i nie miałem w zasadzie żadnego wypadku, nie miałem żadnej poważnej awarii i, i, i nie przeskrobałem nigdzie w żadnych, że tak powiem, w sensie przepisów, co myślę wskazuje na to, że jednak no, można to robić bezpiecznie, długo i, i, i szczęśliwie i być zadowolonym i szczęśliwym z tego, że się lata. Dlatego zachęcamy do latania, bo oprócz tego, że przemieszczamy się bardzo szybko, Możemy czuć się bezpiecznie, no i możemy podziwiać piękne widoki, no bo takich widoków jak z samolotu nie zobaczymy nigdzie. No to prawda. Ja zresztą do dzisiaj jestem zafascynowany tym, że ten samolot daje właśnie takie możliwości, że ja powiedzmy zjadam śniadanie w Nowym Jorku, a po południu już jestem w Warszawie i, i tak jakby po prostu te odległości w ogóle nie istniały. Trasy do Nowego Jorku ja już nie wiem ile razy powiedzmy przeleciałem, czy do, do każdego innego miejsca, w którym byłem ale to jest, każdy lot jest inny każdy, każdy dzień jest inny, każde warunki meteorologiczne są inne, każdy samolot który chociaż ten sam jest inny bo zawsze coś tam gdzieś inaczej zadziała, zafunkcjonuje albo nie i to powoduje, że że no, no nie ma takich samych dwóch lotów. Po prostu każdy ich pod, pod różnymi względami jest inny. Marek Szufa, pilot Boeingów był moim i państwa gościem. Dziękuję panu bardzo za cykl spotkań. Dziękuję za przepiękne opowiadanie o lotnictwie i o tej niezwykłej pana pasji. Dziękuję państwu bardzo również za uwagę. Mam nadzieję, że przekazałem troszkę ciekawych informacji i że w niejednej duszy mam nadzieję młodej zaszczepiłem trochę bakcyla latania. Tomasz Słodki, dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Audycja powstaje przy współpracy Aeroprograma Klubu Ukrainy Jezior, organizatora Festynu Lotniczego Mazury.